To są informacje Polskiego Radia 24. Charytatywna akcja i niesłychany odzew na leczenie chorych dzieci zebrano ponad 180 milionów złotych. W Warszawie marsz w hołdzie ofiarom katastrofy w Czarnobylu. Do tej tragedii doszło 40 lat temu. Polska potępia strzelaninę na gali z udziałem prezydenta Trumpa, podobnie jak Unia Europejska i NATO. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Miała trwać do 16, ale zainteresowanie było gigantyczne. Dlatego transmisja charytatywna i zbiórka pieniędzy na leczenie dzieci chorych na raka jest przedłużona do godziny 20. Prowadzi ją influencer Łatwogang. Dla fundacji Cancer Fighters, która wspiera chore dzieci, zebrano już blisko 190 milionów złotych. Łatwogang ma nadzieję, że uda się zebrać co najmniej 200 milionów. Dziękuję też widzom i darczyńcom. Dziękuję też każdej, która jest, bo pomaga i dokłada swoją cegiełkę, co jest piękne. I słuchajcie, właśnie to całe show wracając było dlatego, żeby nas tu zebrać, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy dla dzieciaków. I, i, i przez te ostatnie 4 godziny uznałem, że, że najlepsze, co możemy zrobić i, i żeby się skupić, to, to żeby zaprosić naprawdę najważniejszych gości, są. I, I zaprosiliśmy tutaj, niedługo z nami tutaj będą, dosłownie za sekundę będą wpadać. Jest to Fundacja Cancer Fighters, są to dzieciaki, będzie jeszcze BDO jest z nami. Inspiracją akcji była właśnie piosenka Bedoesa oraz 11-letniej Mai chorej na raka, zatytułowana Ciągle tutaj jestem. Akcję wsparło wiele znanych osób ze świata kultury, sportu i show-biznesu. Zbiórka pieniędzy, które będą przekazane Fundacji Cancer Fighters, trwa od 9 dni. Akcję można śledzić na platformie YouTube. W hołdzie ofiarom i ku przestrodze na przeszłość w Warszawie odbył się Marsz Drogi Czarnobylskiej. Białorusini i Ukraińcy, którzy mieszkają w naszym kraju, działacze Ruchu Solidarności Razem w 40. rocznicę katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu uczcili zmarłych w tej katastrofie. Jeden z organizatorów marszu, współprzewodniczący Ruchu Solidarności Razem Aleś Makajew mówi, że choć mija 40 lat od tej katastrofy, to wciąż w wokół niej jest wiele tajemnic i niewyjaśnionych kwestii. Ta katastrofa jest aktualna do dziś, niezależnie od tego, że Białorusini zaprzeczając katastrofie wydali dużo pieniędzy. Chociaż Rosja powinna zastąpić ZSRR, to twierdzi, że nie jest to w to zamieszana. To problem, o którym Białorusini pamiętają. Wiedzą, że musimy go podnieść na cały świat. Myślę, że Polska, kraje bałtyckie i Ukraina muszą się w tej sprawie zjednoczyć. Do awarii reaktora w czarnobelskiej elektrowni doszło w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku. Skażeniu promieniotwórczemu uległ znaczny obszar Białorusi, Ukrainy i Rosji. Chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się nad dużą częścią Europy. Wskutek skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 tysięcy osób. Liczba tych, którzy zmarli w wyniku choroby popromieniotwórczego, Waha się od 10 do 90 tysięcy. Zdaniem niezależnych badaczy rosyjskich zmarło blisko milion osób. Teraz najnowsze informacje na temat strzelaniny, do jakiej doszło podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. Podejrzany zamierzał zaatakować pracowników administracji, w tym prawdopodobnie prezydenta, informuje prokurator generalny Stanów Zjednoczonych Todd Blanche. Zatrzymany to 31-letni Cole Thomas Allen z Kalifornii. Nie dotarł do sali balowej, gdzie był Donald Trump. Więcej z Waszyngtonu, Marek Wałkuski.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 sobotnim wydarzeniem. Ukończył renomowany Instytut Technologiczny Caltech z dyplomem inżynierii mechanicznej. Alen ma stanąć przed sądem jutro, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty. Z Waszyngtonu Marek Wołkowski, Polskie Radio. Głos w tej sprawie zabrał premier Donald Tusk. Wolny świat jednoczy się w potępieniu próby zamachu w Waszyngtonie. Polska w pełni solidaryzuje się z Ameryką, napisał szef rządu na Platformie X. Swój wpis zamieścił w języku angielskim. To były informacje Polskiego Radia 24. Przelotny deszcz i deszcze ze śniegiem popada w nocy na Podlasiu oraz w armii i mazurach. W całym kraju wystąpią przemrozki od minus 3 do minus 4 stopni. Przy gruncie od minus 6 do minus 8 będzie wiał porywisty wiatr. Klima. Umiarkowana jest jakość powietrza w Gajewie, w Warmińsko-Mazurskiem. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry, na północy bardzo dobry. Ponad 52% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Zagrożenie pożarowe obowiązuje niemal w całym kraju. Największe jest na zachodzie, także w pasie od południowej części Pomorza, przez Bydgoszcz, Poznań, po Wrocław, również w okolicach Częstochowy. Klimat 6 minut po godzinie 18. Wieczór w Polskim Radiu 24. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Justyna Błońska, Rafał Roślik, Paweł Szymankiewicz i Jakub Kukla. I zostajemy z Państwem do północy. A porozmawiamy dziś między innymi o opiece zdrowotnej, między innymi o sprawach międzynarodowych i o polityce. A jeśli chodzi o trwającą od dziewięciu dni zbiórkę pieniędzy na dzieci chore na raka, to myślę, że 200 milionów to jest wyłącznie kwestia czasu. Powiedziałbym nawet, że najbliższych kilkunastu, no może nie kilkudziesięciu minut, będziemy oczywiście do tej sprawy wracać. Komentarz. Chodźmy teraz. Jest z nami dr Kinga Wojtas, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacja Stan. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do spraw czysto politycznych, chciałbym Pani doktor zapytać o trwającą od dziewięciu dni zbiórkę. Okazuje się, że w niedużej kawalerce na Warszawskim Gocławiu można zorganizować aukcję, której przebieg śledzi kilkaset tysięcy osób. W tej chwili to jest ponad 700 tysięcy. To jest audytorium, o którym marzy, myślę, niejedno znaczące medium. Co takiego się wydarzyło i co takiego się dzieje? na Gocławiu. Skąd ta energia? Możliwe, że nie wyczerpała się energia z stycznia z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A tak zupełnie poważnie, to mamy tutaj kilka płaszczyzn. No, dla mnie jako badacza społeczeństwa widoczna jest e, e, odpowiedź ludzi na fatalne i widoczne wszędzie niedoinwestowanie e, w system opieki zdrowotnej w Polsce. E, a Fakt, że ktoś zwrócił uwagę na problemy onkologii dziecięcej, no jest tym bardziej znaczące, widoczne i, i, i dało taki, taki odzew. Nie wiem, czy pan oglądał, oglądał słuchał te piosenki, która zachęca do... Wyrywkowo tak, tak, To jest to jest to bardzo wzruszający materiał i myślę, że, że po prostu osoby z przeciętną wrażliwością nie były w stanie pozostać. Bez, bez wzruszenia mm. słuchając tej piosencji. No tak, chorujące dzieci wzbudzają bardzo duże współczucie, ale może jest też inny aspekt, który sprawia, że ta akcja cieszy się tak szerokim odzewem i pieniądze płyną tak szerokim strumieniem, wartkim chciałoby się wręcz powiedzieć strumieniem. Może to jest fakt, że zapomnieliśmy o tym, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje, bo trenujemy się niestety w takt melodii granych nam przez partie polityczne w wzajemnym, przepraszam za określenie, szczekaniu na siebie. A tymczasem okazuje się, że Doda może pogodzić się z panią Kessler. Raperzy zwaśnieni od lat też mogą sobie podać dłoń i okazuje się, że wspólnie można zrobić znacznie więcej niż kiedy jesteśmy podzieleni. Taki banał wydawałoby się, a jednak o nim zapomnieliśmy. Znaczy wydaje się, że to banał, ale też... Ja już żyję na tyle długo na tym świecie, że yy, myślę, że jest to chwila, yy, emocje, wzruszenia i wspólne działania i powinniśmy jak najdłużej się cieszyć z tego, że przynosi to wymierny efekt finansowy i przełoży się na sytuację yy, dzieci i, i zdrowia, natomiast yy, przyznam się, że yy, no, ja nie wierzę w, w pojedynania bo ma takie w pamięci takie wielkie pojedynanie, a następnie rozczarowanie po, również kwietniowe w roku 2010, no, tak. kiedy wydawało się, że polska polityka zostanie odmieniona. No i właśnie po tych paru tygodniach wspólnoty doszliśmy na o wiele bardziej kolizyjne tory i funkcjonujemy w tym już kilkanaście lat, więc tutaj nie, nie wieściłabym jakiejś fundamentalnej zmiany. Uprzedziła Pani w zasadzie moje kolejne pytanie, bo zastanawiam się, czy byłoby jakkolwiek realne, żeby na przykład jeszcze dziś wieczorem, albo jutro, czy w najbliższym tygodniu politycy rangi premiera Tuska, czy szefa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, zainspirowani tym, co właśnie teraz się dzieje, podali sobie ręce i powiedzieli, dobrze, musimy znaleźć jakieś płaszczyzny porozumienia dla wspólnego dobra. No to by oznaczało kapitulację tak naprawdę, bo obozy bo budowane są konfliktem. Więc to... Y, y, y. Proszę wybaczyć, ale nazwałabym to samobójstwem polityczne w obecnych warunkach. Tak, ja wiem, to w zasadzie było pytanie retoryczne, ale pomyślałem, że trochę Panią rozbawię. Tak. W niedzielny wieczór też sobie tego niestety nie wyobrażam, a to jest właściwie sytuacja tragiczna i koszmarna, no bo konflikt, rozumiem, że jest jakąś dźwignią i napędza poparcie dla tej czy innej partii, natomiast na dłuższą metę dla życia społecznego jest rujnujący, o czym się przekonujemy. Przejdźmy konflikt, tutaj tak definicyjnie ja sobie pozwolę wtrącić, mhm. konflikt jest istotą polityki, ale jest jej istotą o ile jest zinstytucjonalizowany i prowadzi właśnie do wypracowania konstruktywnych rozwiązań, które uwzględniają rację obu stron, a przynajmniej dają, biorą pod uwagę te racje. Więc tutaj, żebyśmy też nie weszli w wyobrażenie, że właśnie jednolite stanowisko i, i zgoda jest, jest czymś do końca wartościowym, bo nie zawsze jest, ponieważ często oznacza, że racje adwersarzy są jakoś stłamszone i nie brane pod uwagę. Więc nie bójmy się konfliktu. Nie bójmy się konfliktu, natomiast Kanalizujmy go, niech on faktycznie dzieje się w ramach instytucji przy pomocy procedur, przy pomocy tego, co wynika z regulacji prawnych, ale i z regulacji nieformalnych, z których wypracowaliśmy już wiele naszej tradycji. Trochę na przekór temu, co pani powiedziała, zgadzam się z panią w pełnej rozciągłości, natomiast chodziło mi o to, że nie, nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w polityce nie ma różnych zdań, wręcz przeciwnie, one są potrzebne, bo wymiana opinii może generować nowe pomysły i może być świetnym rozpędem do patrzenia szerzej na pewne kwestie, tylko trzeba szanować i respektować drugą Oczywiście. stronę, bo jeśli Oczywiście. konkurenta polityczna zaczyna się traktować jak wroga, którego trzeba zniszczyć, a nie którego trzeba ewentualnie przekonać racją argumentów, no to jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. No tak, jest to koniec demokracji liberalnej. Trochę od kwestii pozytywnych przeszliśmy do minerowych tonów. Obawiam się, że one jeszcze będą w naszej rozmowie się pojawiać. Chciałbym zapytać o to, co w pani odczuciu wydarzyło się w Pałacu Prezydenckim i dlaczego Słowo Miłcenskiiewicz złożył rezygnację. Ha. To jest, to, jest gra, tak, to, jest, to jest pytanie nawet za więcej niż to punkt, bo my tak naprawdę nie mamy, nie mamy tutaj wiedzy. Nie dysponujemy informacjami, które by nam pozwoliły powiedzieć cokolwiek opartego faktu, na, na faktach. Natomiast nużamy się w spekulacjach i podejrzeniach, więc możemy tak naprawdę zrekonstruować teraz co tam się działo. I, i, i móc trochę, móc trochę pospekulować, że, bo możemy, możemy oczywiście wpisać e, tę rezygnację w konflikt na linii prezydent e, rząd e, i, ze, no i właśnie e, przywołać e, wypowiedzi. E, Pana Cynckiewicza dotyczące tego, że brak dostępu do, e, e, brak tego potwierdzenia e, dostępu do e, informacji niejawnych, certyfikatu, którego e, pan nie otrzymał od służb, które kontrolowane są przez rząd, e, tak naprawdę jest e, wkładaniem kija e, w sprychy. E, e, i uniemożliwianiu mu pracy. To jest prawda jedna, jedna jeden aspekt. Drugi aspekt patrzymy na stronę, ze strony, no, patrzymy na ten konflikt ze strony e, koalicji rządzącej, że z kolei mamy ministra, który. Nie spełnia wymogów, czy też nie spełnia wymogów dotyczących powiesz, do dostępu do, do informacji niejawnych i w związku z tym nie może on pełnić funkcji i to jest prawda wizja drugiej strony, a trzecia wizja... Nie wiem, czy możemy wpisać się w rolę państwa polskiego. No ale tak naprawdę mieliśmy do czynienia z brakiem funkcjonowania Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bo jego szef no nie mógł nim kierować z racji tego, że nie miał dostępu do informacji, które są istotą jego funkcjonowania. Więc kolejny konflikt, który tak naprawdę finalnie eliminował nam kolejną na przykład po Trybunale Konstytucyjnym instytucję z porządku organizacyjnego, z porządku instytucjonalnego państwa polskiego. Czyli nic dobrego. Tu, tu się absolutnie zgadzam i, i mimo pięknej pogody słońce nie widzę nad Polską. A tymczasem były już szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego dołącza do obozu Przemysława Czarnka. Będzie tam w Pani odczuciu poważnym wzmocnieniem? Myślę, że ze względu na y, ostrość spojrzenia na rzeczywistość, którą mam wrażenie jest w cenie w obozie, y, w obozie pana Czarnka, może się przydać, że jego talenty y, widzenia wszystkiego w, w barwach czarno-białych mogą, mogą zostać wykorzystane w sposób... Y, no. Zgodnie z oczekiwaniami obozło, tak to. No tak. Myślałem, że pani powie: zdolność do widzenia wszystkiego w barwach czarnych, a to jednak czarno-białe. To jest pewna różnica. Przejdźmy dalej. Wokół tej rezygnacji było oczywiście sporo komentarzy. W tle pojawiał się również aneks, pewien aneks słynny, aneks do raportu likwidacji WSI. Czy myśli pani, że poznamy zawartość tego aneksu? To zależy sobie nie jest tak naprawdę, no bo jeżeli ktoś go przeczytał, że znaczy, to trzeba sobie przypomnieć, trzeba w ogóle przypomnieć, że w 2006 roku podjęto decyzję zarządu Jarosława Kaczyńskiego i prezydentury Lecha Kaczyńskiego o likwidacji WSI i Powstały wtedy dwie służby. Służba kontrwywiadu wojskowego słynne SKW, które niedawno zostało wzmocnione nominacjami oficerskimi i Służba, służba Wywiadu Wojskowego. I poznaliśmy poznaliśmy uzasadnienie o znaczy likwidacji. Natomiast nie ujawniono właśnie tajnego aneksu, który jest podobno bardzo otwitym bardzo dokumentem, który w którym w rację jego tajności, nie wiemy co jest. No i teraz w zależności od tego co tam jest, albo zostanie to przez dysponentów albo będzie spróbowane, będzie, będą podejmowane próby do wprowadzenia tego dokumentu do obiegu publicznego, jeżeli może to przynieść korzyści dysponentom, czyli tutaj mam na myśli obóz Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami, aby osłabić potencjał przeciwników, albo jeżeli tam... Nie ma nic kontrowersyjnego, albo pojawiają się tam nazwiska osób, na przykład związanych z tym obozem, no to nikt nie będzie lobował za tym, aby popełnić publiczne samobójstwo. No tak. Więc z racji nie wiem, dzisiaj w ogóle mamy spotkanie dotyczące yy, opowieści o tym, czego nie wiemy, i, co so, i, i, i spekulacji, i naszych wyobrażeń, co tam się może znajdować. Ale, ale no, tak naprawdę. Jest to, jest to ciekawy element natomiast no yy... Czas pokaże, która, która z opcji zostanie i która z decyzji zostanie podjęta. Już teraz pojawiają się głosy, że publikacja tego aneksu mogłaby się wiązać z pewnymi potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa kraju. Tyle, że gdyby przyjąć retorykę, to podobnych dokumentów nigdy, nigdzie nie można byłoby publikować. A z drugiej strony, jeśli ten dokument pozostanie tajny, no to nie wygasną dyskusje bardzo często emocjonalne i nerwowe wokół tego właśnie dokumentu. Jak z tego wybrnąć? No, może należy uznać, że to co ma być tajne, niech pozostanie tajne. No, jesteśmy w sytuacji wojny tak naprawdę. Co prawda hybrydowej, ale jednak e, która się toczy, to, toczy między Europą a Rosją. E, no właśnie, czy, czy lista współpracowników, czy, czy lista e, osób powiązanych, e, czy możliwe, że inaczej inaczej. E, ten aneks na pewno powinien e, być e, przestudiowany przez osoby, które podejmują decyzje w, w Polsce. I, i powinien być takim dokumentem, który pozwala nam podejmować decyzje dotyczące naszych, stanow naszych stanowisk, opcji polityk, jeżeli chodzi o relacje międzynarodowe. Natomiast nie, jest, nie mam przekonania, że... Transparentność w państwie demokratycznym oznacza upublicznianie wszystkiego, co jest tajemnicą. To jednak nie jest, nie, nie, w moim przekonaniu nie jest tą drogą, którą powinniśmy. Troczyć. Szczególnie w sytuacji, kiedy poza granicami Polski bardzo niepewna jest sytuacja, trwa wojna i nie wiadomo jak ten konflikt się potoczy. Plus oczywiście inne napięcia w polityce światowej. One też mają wpływ na to, co dzieje się w Polsce i wokół Polski. Skoro, Pani doktor, podsumowujemy miniony tydzień w polityce, chciałbym nawiązać jeszcze do protestu, który odbył się w Warszawie. Chodzi o wykonanie wyroków TSUE i NSA dotyczących małżeństw jednopłciowych. Kilkaset osób zebrało się przed kancelarią premiera. Domagały się podjęcia kroków zmierzających do wdrożenia orzeczeń sądów. Na początku kwietnia przedstawiciele resortu cyfryzacji i MSWiA informowali, że pracują nad rozwiązaniami, które umożliwiają wykonanie wyroku NSA. Tyle, że kwiecień się kończy. Czyżby nie było pośpiechu? Myślę, że jest to jedna z decyzji, którą, którą rządzący starają się odłożyć na wieczne, na, wiek, na, zawsze, na zawsze, tak? Albo um, wierząc, tak, tak jest. Wierząc, że obywatele zapomną o tym i nie będą, i, i, i, i, i, i kalkulując w jakiś przeglądny sposób że ponieważ środowisko LGBT no nie jest, no to, to to cytuję, nie jest zasadniczą naszą grupą wyborców, to nie musimy tutaj się spieszyć. Tylko, że mam wrażenie, że rządzący zapominają o tym, że dla wielu osób, którzy, które czy nie identyfikują jako członkowie tego środowiska, jednak stosowanie prawa, wdrażanie prawa europejskiego, dyrektyw unijnych do porządku prawnego było jednym z elementów, które decydowały o głosie w poprzednich wyborach właśnie na koalicję obywatelską. Więc jest to tak naprawdę stąpanie po kruchym lodzie, bo nad tym, to, jest, to jest jeden z wątków, który może sprawić, że wyborcy, którzy i tak są dość potężnie rozczarowani Y, y, polityką koalicji, y, bo ze 100 obietnic z 100 dni to niewiele nie zostało y, zrealizowane, y, że, że to może być ten jeden z elementów, który utwierdza ich w przekonaniu, że po prostu koalicja part, jest e, part, e, partnerem, partią niewiarygodną, że prawda, obiecać możemy wszystko, tutaj znowu cytuję, no, no zobaczymy, co z tego będzie. Więc ja jestem, ja jestem rozczarowana e, no właśnie takim brakiem odwagi konsekwencji, e, gdyż e, mam wrażenie czasami, że, że tutaj e, niepokój przed tym, co może przynieść decyzja, która jest tak oczekiwana przez e, społeczeństwo polskie, bo przecież Popatrzmy na badania. Większość Polaków, zdecydowana większość Polaków nie widzi żadnego problemu w tym, że osoby heteroseksualne będą mogły dziedziczyć po sobie, że będą mogły odwiedzić się w szpitalu, że będą mogły nie wiem, funkcjonować w wspólnocie majątkowej. Natomiast koalicja, mam wrażenie, że antycypuje szereg nieszczęść, z ich perspektywy szereg głosów krytycznych ze strony opozycji, które mogą spaść w momencie, kiedy, kiedy zastosuje się do wytycznych Trybunału Euro Unii Europejskiej. No, ale to by pokazywało, że koalicja obywatelska, czy koalicja rządząca szerzej obsługuje w pierwszym rzędzie lęki wyborców opozycji. No tak by to niestety wyglądało. Pan to bardzo ładnie nazwał obsługiwaniem lęku w opozycji, natomiast ja bym to nazwała bardzo trywialnie obawianiem się własnego cienia. Jeżeli mogę zaapelować, to więcej odwagi i konsekwencji. To jeszcze jedna kwestia na koniec. Czy myśli pani, że po czwartkowym głosowaniu Paulina Henning-Kloska w dalszym ciągu będzie kierowała Ministerstwem Klimatu i Środowiska? Myślę, że tak. To, to sobie pozwolę na, na, jednoznaczne, na jednoznaczną konstatację. Ale byli koledzy rzadko wcale się, nie są pewni, czy będą jej bronić, czy niekoniecznie. Rzadko mi się to zdarza, ale no zobaczmy, co się stanie, jeżeli, jeżeli yy, utraciłaby to stanowisko. Mamy, mamy bardzo ciekawą sytuację, taką podręcznikową, jeżeli chodzi o relacje między, między stowarzyszeniem, czy klubem poselskim Centrum, a partią Polska 2050. Obie strony mają po 15 głosów i obie strony są niezbędne do trwania koalicji. W momencie, kiedy to jest bardzo, bardzo ryzykowna sytuacja, ponieważ uczącenie pani, e, pani minister może zaburzyć równowagę, na której się ta, ten cały rząd e, trzyma. No i teraz poszukajmy, zrekonstruujmy interesy, które tutaj mogą, czy też myśli, które mogą biec w umysłach i zarówno Pani Pełczyńskiej na, na Łęcz, jak i Donalda Tuska, czy też, czy też Pani Henningowski, a mianowicie no trzeba przetrwać do, do wyborów, tak, że ten element będzie tutaj y, będzie tutaj rozstrzygający, że oczywiście do momentu y, do momentu głosowania y, pani Pełcińska na będzie pod, y, podkreślać swoją autonomię, że nie jest automatem do głosowania, będzie budować pozycję siebie jako liderki, że podejmuje niezależne de de decyzji, decyzje, ale, y, ale finalnie y, nie zaryzykuje y, takiego trzęsienia, które może doprowadzić do upadku y, gabinetu. I w konsekwencji na przykład do wcześniejszych wyborów, kto wtedy dostałby się do Sejmów, już takie pewne nie jest. Wspomniała Pani, że obie partie, które czy oba ugrupowania, które funkcjonują od momentu rozpadu Polski 2050 mają po 15 posłów i całe mnóstwo pretensji do siebie nawzajem, ale chyba jednak rzeczywiście za kilka dni zwycięży pragmatyka, radykalna pragmatyka poselska. Dziękuję Pani bardzo serdecznie dr Kinga Wojta, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Spokojnego wieczoru. Bardzo dziękuję. Spójrzmy, słońce nie zaszło. Y, jest jeszcze piękna wiosna. Dziękuję. dziękuję bardzo.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 Jutro, 22.05. Zaprasza Krzysztof Grzybowski. Autopromocja. 32 minuty po godzinie 18.00. Gość Polskiego Radia 24. Monika Rachtan, dziennikarka medyczna, autorka podcastu Po pierwsze pacjent. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry, witam serdecznie. O tym, czy był to dobry tydzień i czy coś konkretnego przyniósł, co mogłoby poprawić sytuację w Polskiej Służbie Zdrowia, porozmawiamy za chwilę, ale chciałbym zacząć od aukcji, od streamu charytatywnego influencera Łatwoganga, który trwa już dziewiąty dzień. Cel był taki, żeby zebrać 100 milionów. W tym momencie ta kwota to już ponad 190 5 milionów. Jak pani postrzega tego rodzaju wydarzenia? Ja uważam, że to są bardzo ważne wydarzenia, które przede wszystkim, oprócz tego, że na celu mają zbiórkę pieniędzy na cel charytatywny, w tym przypadku zbierany na maja, ale wiemy, że te pieniądze na pewno wystarczą na leczenie też wielu innych dzieci, które zmagają się z chorobą nowotworową i osób dorosłych, które są pod opieką fundacji. Natomiast ja też widzę taki inny wymiar, jeżeli chodzi o, o tego typu działalność, że My sobie przypominamy o tym, że jeśli nie dobra pomoc innym osobom ma sens, że to jest coś fajnego, coś co jednoczy, coś co e, może sprawić nam radość, coś co może sprawić, że my Polacy jesteśmy znowu zjednoczeni, tak jak przy Wielkiej Orkiestrze świątecznej Pomocy, że czujemy się potrzebni, że weekend przed majówką potrafimy się zmobilizować i wszyscy razem zrobić coś dobrego. A druga sprawa jest, wydaje mi się, też niezwykle istotna, to, że jest to na pewno okazja do tego, aby porozmawiać o profilaktyce. O profilaktyce onkologicznej, o profilaktyce przeciwnowotworowej, bo zawsze, kiedy mówimy o leczeniu chorób nowotworowych, tak jak w przypadku mam tutaj maj do czynienia z białaczką, no to ciężko mówić o profilaktyce, natomiast my wszyscy Możemy zrobić naprawdę bardzo wiele, żebyśmy nie zachorowali na raka. Przede wszystkim możemy się badać regularnie, także w badaniach profilaktycznych, w programach przesiewowych. W Polsce kilka takich programów badań przesiewowych mamy, które pozwalają wykryć chorobę nowotworową na wczesnym etapie, kiedy ona jest praktycznie całkowicie wyleczalna i nie wymaga drogiego leczenia. A z drugiej strony, no też szereg działań profilaktycznych, które możemy stosować na co dzień, kiedy jesteśmy zdrowymi osobami. To też zachęcam do aktywności fizycznej, do tego, żeby zdrowo się odżywiać, do tego, żeby unikać papierosów, alkoholu, bo to wszystko właśnie ten zdrowy tryb życia chroni nas przed rakiem. I oczywiście wszyscy znamy historię młodych, sprawnych osób, które zdrowo się odżywiały i tak zachorowały na raka. Natomiast wiele chorób nowotworowych od tego stylu życia, występowanie ich zależy, więc przy tej okazji myślę, że warto, warto o tym Na pewno. Dbajmy o siebie, badajmy się, bo im wcześniej uda się ewentualną chorobę wykryć, tym większa szansa jest na jej wyleczenie. A czy tego rodzaju aukcje, jakie obserwujemy od dziewięciu dni, to jest też dobry punkt wyjścia, żeby porozmawiać o stanie opieki zdrowotnej w Polsce, bo chciałoby się, żeby takie aukcje przy całym szacunku dla tego, co udało się stworzyć w ciągu paru dni zaledwie, chciałoby się, żeby nie były potrzebne tego rodzaju wydarzenia. Panie redaktorze, ale to jest chyba trudne do zrealizowania, dlatego że leczenie onkologiczne, leczenie przeciwnowotworowe, szczególnie w tak rzadkich nowotworach, jak są nowotwory um, e, takie jak białaczki u dzieci, gdzie to leczenie jest bardzo często dość mocno, Spersonalizowane, wyspecjalizowane, projektowane, wręcz szyte na miarę do konkretnego dziecka, szczególnie jeżeli mówimy już o której się wznowie, trudno by było, żeby system, żeby NFZ takie finansowanie y, mógł zapewnić każdemu choremu. Bo kiedy patrzymy na nowo nowoczesne leczenie, na nowoczesne y, terapie, to w wielu przypadkach są to terapie bardzo, bardzo kosztowne. I musimy też pamiętać, że kiedy mówimy o zaawansowanej chorobie nowotworowej, i nie chciałabym się teraz odnosić do chorób nowotworowych u dzieci, ale na przykład u osób dorosłych też obserwujemy wiele zbiórek. I musimy o tym pamiętać, że. Ciężko mi o tym mówić, natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli mamy pacjenta w czwartym stopniu zaawansowania, to często leczenie przeciwnowotworowe nie wiąże się z wyleczeniem tego pacjenta i daje nikłą szansę na to, żeby pacjent został wyleczony. Często konsekwencją tego leczenia jest wydłużenie życia chorego, ale to wydłużenie życia chorego nie zawsze jest spektakularne. Czasem jest to kilka miesięcy życia. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy kilka ponad milion nowych zachorowań rocznie na raka, żeby system był w stanie udźwignąć dla każdej osoby tak drogą terapię ter realizowaną w ramach e wyjazdów zagranicznych, gdzie to leczenie naprawdę samo koszt opieki nad pacjentem, nie mówię o samym podawaniu terapii, są bardzo wysokie, więc e myślę, że to, to nie jest możliwe, żeby każde leczenie, które zostanie zaproponowane choremu, bo to też zaproponowane, tutaj nie ma gwarancji, tak jak mówię, Wyleczenia tego hmm. pacjenta, czy nawet nie ma gwarancji jakby skuteczności tego leczenia, żeby ono było finansowane przez system, no to, to jeszcze naprawdę no, wiele lat myśleć od takiej sytuacji. Bardzo byśmy chcieli, ale myślę, że w perspektywie 10-15 lat nie ma o to szans. No jeśli chodzi o stream, który ma pomóc dzieciom z fundacji Cancer Fighters, ten licznik cały czas się kręci. Teraz została już przekroczona kwota 196 milionów wow. złotych. Gratulacje. To, Gratulacje dla nas wszystkich. <laughs> tak, to prawda. To robi ogromne wrażenie. Ale niestety my musimy trochę zmienić ton, bo chciałbym zapytać o czarny tydzień. Zakończył się już protest, który miał zwrócić uwagę na rosnące zadłużenie i brak finansowania. Dyrektorzy mówią wprost, dyrektorzy szpitali oczywiście, miliardy złotych strat i system, który przestaje się spinać. Z kolei rząd uspokaja, że pacjenci nie powinni odczuć skutków tej akcji. Czy rzeczywiście tak było? Czy pacjenci nie odczuli skutków akcji? to był raczej protest czysto symboliczny ja uważam że w gruncie rzeczy tak że to był proces czysto symboliczny ja akurat nie miałam okazji korzystać z opieki zdrowotnej w tym tygodniu czy w ostatnich dniach na szczęście natomiast nie słyszałam głosów żeby było jakiekolwiek utrudnienia jeżeli chodzi o dostęp do, do lekarzy my wiemy że lekarze zaakcentowali swój protest minutą ciszy, że pojawiły się w szpitalach czarne stroje. Widzieliśmy też wystąpienia medyków czy osób zarządzających szpitalami, placówkami medycznymi, że faktycznie były ubrane na czarno, ale był to protest e, informacyjny, protest, który miał zwrócić uwagę na sytuację szpitali w Polsce. I tak jak sami medycy i zarządzający szpitalami e, mówili, ich celem nie jest absolutnie utrudnienie życia pacjentom, tylko jakby zwrócenie uwagi na to, że za chwilę będziemy mierzyć się z poważnym problemem. Będziemy mierzyć się, nie, te szpitale się będą mierzyć, nie, dyrektorzy się będą mierzyć, tylko my wszyscy będziemy się mierzyć i jakby to myślę, że to, to warto warto podkreślić, że to nie jest problem szpitali. to jest problem społeczeństwa. Społeczeństwa, które się starzeje, społeczeństwa, które korzysta z opieki zdrowotnej, społeczeństwa, które choruje na co dzień i ta sprawa jest ważna, ta sprawa dotyczy nas i ta sprawa w tej sprawie w tym problemie nie ma miejsca na to na stwierdzenie, że mnie nie interesuje polityka. Mnie nie interesują te sprawy, bo każdy z nas kiedyś był, będzie lub jest pacjentem. Czy ta spirala zadłużenia to jest problem poszczególnych placówek, czy skala jest systemowa? Ja uważam, że jest systemowa i tutaj wiele, wielu dyrektorów szpitali wypowiada się na ten temat w sposób jednoznaczny, że potrzebna jest gruntowna reforma systemu i absolutnie działania doraźne, dosypywanie czy dolewanie wody do wiadra nie pomoże i widzimy, że to jakby nie pomaga od wielu lat. Coraz więcej pieniędzy przeznaczonych jest na opiekę zdrowotną w naszym kraju, tych środków jest coraz więcej i jakby to nic nie daje. Oczywiście są w Polsce szpitale, które radzą sobie bardzo dobrze. Czy to szpitale na poziomie powiatowym, czy to szpitale na poziomie wojewódzkim finansowane z różnych jednostek, otrzymujące różne wsparcie. Naprawdę są takie szpitale, które wyróżniają się i mogą powiedzieć, że absolutnie nie dotyczą ich straty, a wręcz w ostatnich latach udało im się uzyskać zyski na wysokim poziomie i to jest kwestia zarządzania tą placówką, szczęścia trochę tego, co się dzieje w danym regionie, trochę też tego, w jaki sposób w ogóle szpital, czy dana placówka jest finansowana Natomiast i też jakby możliwości, które daje dane miejsce, w którym w ogóle ten szpital się znajduje, bo zupełnie inne możliwości mają szpitale powiatowe, które obsługują powiaty, a zupełnie inne możliwości mają na przykład szpitale w dużych aglomeracjach czy w dużych miastach akademickich. Natomiast nie zmienia to faktu, że my wszyscy od wielu lat widzimy upadek systemu, widzimy, że problemy są poważne. I to nie jest tylko tak, że winne jest ministerstwo, absolutnie nie jest tak, że winne są szpitale, absolutnie nie jest tak, że winni są lekarze. Ja bym powiedziała, że winni jesteśmy trochę sami. Do tego symbolicznego protestu włączył się też Związek Powiatów Polskich. Dlaczego dołączyli samorządowcy? A dlatego, że no, to też... Jak bez ich pieniędzy w dużej części finansowana jest działalność szpitali e, w powiatach. I jeżeli e, powiaty nie będą zapewniały opieki. E, mieszkańcom danych powiatów, danych obszarów, no to, y, to też wpłynie w, duży, w dużym stopniu na wizerunek tych miejscowości, na, na rządzących, władz tych powiatów. E, no tutaj to z, niezadowolenie też jest takie lokalne, tak? No bo jeżeli, często jest tak, że jeżeli no nie wiem, w danej miejscowości, powiedzmy e, w Grudziądzu nie działa szpital, no to wszyscy będą winić burmistrza Grudziądza, czy, czy starostę powiatu, czy, czy osoby, które, które tam e, po prostu sprawują władzę. Ludzie najczęściej idą do tych, których mają najbliżej, tak? do których najłatwiej jest im się dostać, tych, których znają, tych, na których głosowali. E, natomiast minister zdrowia to jest taka osoba, której my nie wybieramy. Na szczęście, a może nie na szczęście, ale no na wybór ministra niewielki mamy wpływ, bo nawet jeżeli rządzący są rządzącymi, których, na których my głosowaliśmy, no to już raczej w wyborach nikt nam nie gwarantuje tego, kto będzie ministrem. Szczególnie, że jest to ministerstwo, którego nikt nie chce. Także to, że ktoś na początku się deklaruje, to potem okazuje się, że wszyscy mówią, nie, nie, nie, ministerstwo zdrowia to nie ja. To, to jest um, chyba najgorętszy stołek, a w każdym razie jeden z najgorętszych w kolejnych tak, polskich rządach. To, to jest też bardzo, panie to jest też bardzo trudna funkcja, to jest też funkcja, która, w której trzeba zmierzyć się po pierwsze z interesami pacjentów, ale też ze środowiskiem, które nie jest łatwe do współpracy ze środowiskiem, które w jakiś sposób jest, też um, ma swoje struktury. Są to osoby, które też wiele lat poświęciły na to, żeby w ogóle wykonywać swoją pracę, mówię o środowisku, tak, bo to, żeby zostać lekarzem, specjalistą, e, wymaga naprawdę wielu lat nauki od tych osób, wielu poświęceń i te oczekiwania wobec pracodawcy, czyli no ministerstwa, czyli pana ministra czy pani ministry, są duże ze strony tego personelu medycznego i wydaje mi się, że tutaj właśnie, no, to jest też problem, który, który w naszym społeczeństwie nie do końca jest zrozumiany właśnie jeżeli chodzi o, o lekarzy, tak, że my nie do końca rozumiemy ich sytuację. Protestujący ostrzegają, czy ostrzegali w czasie tego tygodnia, że jeśli nie zmieni się sytuacja, to może dojść w najbliższej przyszłości do ograniczenia liczby świadczeń, do wydłużenia kolejek, do zamykania także części oddziałów i do przenoszenia części usług do sektora prywatnego. Czy to jest realna wizja przyszłości? Tak. Ja uważam, że jak najbardziej, ale też z drugiej strony, kiedy my się zastanowimy, znowu patrząc na duże aglomeracje, na osoby, które są aktywne zawodowo, na osoby, które korzystają dość często z różnych usług medycznych i zastanowimy się, jaki procent tych usług już dziś realizowanych jest w ramach sektora prywatnego, to okazuje się, że jest to bardzo duży odsetek, bo praktycznie każdy mieszkaniec dużego miasta ma jakąś zatrudniony na umowę o pracę, ma jakiś benefit w postaci prywatnej opieki medycznej. Tak? No, czyli już tutaj widzimy, że w bardzo dużej mierze te um, usługi są realizowane właśnie w sektorze prywatnym. Z drugiej strony no, wiele osób po prostu nie ma czasu czekać na rezonans, tomograf, chociaż nie czeka się w Polsce obecnie jakoś bardzo długo, ale wiele osób po prostu idzie i wykonuje te badania prywatnie. Ja osobiście nie znam nikogo, kto chodziłby do stomatologa na NFZ. To Och, też jest właśnie. taki sektor, gdzie proszę zobaczyć, ile pieniędzy miesięcznie. Jeżeli nawet chcielibyśmy regularnie chodzić do stomatologa, tak jak PTS tam zaleca, czyli co 6 miesięcy, to taka wizyta, e, gdzie robimy przegląd zębów, e, jakieś odkamienianie, piaskowanie, to jest w granicach 500-600 zł. Rocznie to jest już ponad 1000 zł. E, proste badania laboratoryjne. Wiele osób też poziom, na przykład witaminy D3, wiele, wielu specjalistów Zalecałam, że trzeba go wykonywać, że nie wolno sobie suplementować witaminę D3. Tak, o, bo mi się to podoba, więc że trzeba to badanie zrobić. Ja teraz nie pamiętam, ale wydaje mi się, że po około 100 zł takie badanie, e, badanie kosztuje. Lekarz podstawy opieki zdrowotnej nie może nam zlecić takiego badania, więc my też robimy je prywatnie. I wiele jest takich e, usług, które my już dziś wykonujemy prywatnie i trochę przechodzimy obojętnie i tego nie zauważamy. Natomiast jeżeli chodzi o badania diagnostyczne w naszym kraju, szczególnie badania obrazowe, I o tych badaniach mówi się dużo, dużo w kontekście właśnie ograniczeń, o których pan redaktor wspomniał, czyli rezonans, tomograf, prześwietlenia z moich rozmów z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistami takimi jak ortopedzi, neurologi wynika, że w Polsce niestety, ale pacjenci bardzo często wymuszają takie badania, wypisywanie takich badań i mają poczucie, że badanie ma charakter terapeutyczny. Co to znaczy? To znaczy, że wiele osób wykonuje na przykład rezonans, tomograf i już później nie zgłasza się do lekarza. Nawet nie odbiera tego badania w wyniku tego badania, a co więcej nawet jeżeli odbiera, to już potem chowa sobie do swojej szuflady, ta opis i tam mówi aha, no to wszystko jest w porządku, już nie wraca z tym do, do specjalisty. Więc ja też bym chciała, żebyśmy my może bardziej potraktowali te pieniądze, które, które są pieniędzmi nas wszystkich, czyli te, za które realizujemy świadczenia na NFZ, trochę bardziej jako swoje, trochę bardziej zastanowili się, żeby je wydawać racjonalnie. My jako pacjenci bo my czasem sobie wychodzimy do lekarzy i e, no i właśnie, wychodzimy i mówimy, a tam doktor powiedział, ja się wcale go nie będę słuchał, tak? No ale to już wtedy, czy doktor powiedział mądrze, czy nie mądrze, to NFZ musi doktorowi zapłacić, e, więc my trochę no tak. bardzo te pieniądze i, e, i może gdybyśmy tak wspólnymi siłami, nie tylko narzekając na tych lekarzy i szpitale, ale trochę właśnie zastanowili się, czy kiedy robimy ten rentgen, czy, czy ten tomograf, to żeby chociaż potem z tym wynikiem coś zrobić, bo wynik leżący w szufladzie naprawdę nie leczy. Tak, to prawda. Równocześnie, jeśli na przykład nie możemy skorzystać z zaplanowanej wizyty, to warto to też ją trochę wcześniej odwołać, bo ktoś mógłby z tej wizyty skorzystać. Tak, tak, pani... si mhm. tak to, panie redaktorze, to jest bardzo ważne. Musimy też to powiedzieć naszym słuchaczom, że doktor siedzący w gabinecie, który nie przyjmuje pacjenta, normalnie dostaje za niego wizytę, za jego wizytę pieniądze, pieniądze. więc po prostu szanujmy swoje pieniądze, które razem wpłacamy do tej studni bez dna. Trochę mnie pani wyprzedziła, bo chciałem zapytać, czy zna pani kogoś, kto korzysta z, ze stomatologa, z usług stomatologa w, w służbie nie. państwowej, I, w służbie zdrowia, ale no właśnie. I powiem szczerze, to... i powiem szczerze że podobnie moim zdaniem wygląda sektor um, dostępu do ginekologów w Polsce, że to też jest bardzo sprywatyzowana grupa, może nie w takim stopniu jak, um, jak stomat bo stomatologia to około 90%. Ja zresztą ostatnio miałam okazję uczestniczyć w dużych targach stomatologicznych. E, powiem państwu, że polska stomatologia jest na takim poziomie, że po prostu mm, czapki z głów, naprawdę mamy świetnych specjalistów, ale też no, widać, że jest to branża, która jest bardzo dobrze y, doposażona finansowo, a doposażona z no no, naszymi tak. środkami, no bo my chodzimy prywatnie, tak? No właśnie, bo to się ehm... właściwie udało sprywatyzować w ostatnich latach, nie wiem jak do tego doszło, to jest pewnie temat na inną rozmowę, ale zastanawiam się, czy w związku z tym można by zaryzykować stwierdzenie, że mamy Dziś w Polsce opiekę zdrowotną dwóch prędkości? Tak. Ja uważam, że tak. I to y, bardzo mocno widać właśnie w placówkach, które oferują nam różnego typu usługi medyczne w ramach tak zwanych benefitów. E, i, I to tutaj to bardzo widać. E, I ja też. Y, Ostatnio mam bardzo duży kontakt właśnie bezpośredni z różnymi, z różnymi e, specjalizacjami i powiem szczerze, że to jak rozwija się obecnie sektor prywatny e, i to ile Polacy potrafią wydawać pieniędzy na medycynę estetyczną, na e, holistyczne podejście do leczenia otyłości, na różne tego typu usługi medyczne i tam nikt nie narzeka, nikt nie martwi się tym, że na przykład zamknięcie się w komorze hiperbarycznej kosztuje 800 zł czy 1000 zł, a mamy problem z tym, że... No na przykład, nie wiem, wizyta u lekarza kosztuje 200 czy 250 zł, że musimy ją zrealizować prywatnie. Znaczy ja też myślę, że my właśnie nieracjonalnie trochę podchodzimy do, do, tej, do tych wydatków na zdrowie, że nie szkoda nam na komorę hiperbaryczną, a szkoda nam na wizytę u ortopedy. Natomiast ja mam ogromne pretensje do osób, które po prostu chodzą do lekarzy na NFZ yy, i chodzą do nich... Yy, Nadużywając właśnie badań e, diagnostycznych, czy nie realizując na przykład wizyt, które są zaplanowane i nie odwołując ich, myślę, że tutaj naprawdę jest bardzo dużo my sami możemy zrobić, naprawić. E. Natomiast jeżeli chodzi o medycynę dwóch prędkości, tak, Panie Redaktorze, my mamy dzisiaj lekarzy, którzy pracują w szpitalach, którzy zarabiają relatywnie dobre pieniądze, yy, świadczą usługi na poziomie, których wymaga od nich Narodowy Fundusz Zdrowia i szefowie, czyli dyrektorzy szpitali. I mamy medycynę luksusową, przeznaczoną dla jakiejś garstki społeczeństwa, gdzie lekarze zarabiają bardzo duże pieniądze, yy, a w klinikach, kiedy wchodzimy, pytają nas, czy mamy ochotę napić się maczy, czy latę z syropem waniliowym. No, wierzę, po prostu. wierzę pani na słowo. Jeszcze nie byłem w takiej klinice i chyba jakoś nie chciałbym koniecznie takiego miejsca odwiedzać, ale Wracając na chwilę jeszcze do tych dwóch prędkości, czy to nie jest, aby tak, że poniekąd też ten układ generuje część problemów, bo mówiąc w dużym uproszczeniu oczywiście jest tak, że sektor prywatny wyłuskuje pewne zabiegi, które są dość bezpieczne i dość proste, a kwestie problematyczne spychane na NFZ? Um. To jest ciekawa sprawa. Można tutaj, za przykład, podać porody, prawda? Kiedy mamy poród siłami natury, to wiele klinik e, ginekologiczno-położniczych, działających w ramach prywatnych klinik, e, przyjmuje takie porody, a kiedy kobieta wymaga cięcia, to jest odsyłana na, na sor. E, bo zagrożenie jest dużo większe, prawda? Bo jest zagrożenie dużo większe i tam nie jest w stanie realizować. E, tylko też. Proszę pamiętać o tym, że to my podejmujemy decyzję tak? i jeżeli my się decydujemy na jakąś procedurę realizowaną w ramach prywatnej opieki medycznej, to my podpisujemy dokument, w którym jest jednoznacznie opisane, że jeżeli dojdzie do zagrożenia zdrowia i życia, to my zostaniemy odesłani na SOR. No i tutaj może sami powinniśmy się trochę zastanowić nad tym, dlaczego tak się dzieje e, i dlaczego... Mm, ja spotkałam się ostatnio z taką sytuacją, którą opowiedziała mi pacjentka, która chciała zgłosić się do lekarza w ramach właśnie NFZ-u, wykonać jakiś tam prosty zabieg, powiedzmy operacyjny. No i usłyszała, że właśnie okres oczekiwania na NFZ to jest tam, nie wiem, 8 miesięcy, natomiast, że jeżeli przyjdzie do pana doktora prywatnie do gabinetu, to ona będzie mogła ten zabieg wykonać prywatnie za jedyne tam pół tysiąca złotych praktycznie od ręki. No i teraz pytanie: no, jakby my się sami na to zgadzamy, tak? Jeżeli my sami napędzamy ten biznes, sami decydujemy się, no dobrze, wydam te 2,5 tysiąca, nie wiem, pożyczę, wezmę sobie debet w koncie i pójdę i to zrobię, no to my się na to zgadzamy. Tak jak powiedziałam, w Polsce lekarze dziś zarabiają godnie, ale to, co się dzieje w niektórych sektorach, to przechodzi wszelkie granice. To I... prawda. My się czasem zgadzamy, ale czasem też nie bardzo mamy wyjście, bo jeśli na przykład trzeba dziecku założyć specjalny aparat ortodontyczny, i to jest akurat przykład, który znam z autopsji, i nie ma czasu, bo za rok na przykład kości już zrosną się na tyle, że tego rodzaju ingerencja nie będzie możliwa, albo będzie znacznie bardziej skomplikowana, no to jaki jest wybór? No nie, no bo w, tej, w takiej sytuacji oczywiście nie mamy wyboru. Ja nawet nie proponowałabym, żeby iść do ortodonty, na NFZ, bo ja bym nie wiedziała, gdzie ja mam pójść. Ja zupełnie nie potrafię odpowiedzieć. Miała wskazać panu redaktorowi. Ja mieszkam we Wrocławiu. Gdzie we Wrocławiu można pójść, jak mnie nie boli ząb i zrobić to na NFZ? Ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest takie miejsce w całym Wrocławiu. E, więc e, tutaj my nie mamy wyboru. Natomiast są takie sektory, w których mamy ten wybór. I też jakby e, ja zauważam problem, o którym chciałam się bardzo też e, wyraźnie powiedzieć, że w momencie, kiedy my nie jesteśmy wyedukowanymi pacjentami i nie mamy jakiejkolwiek e, wiedzy o systemie, a nie mamy jej w naszym społeczeństwie praktycznie żadnej. Nie wiemy, jak nasz system działa, nie wiem jakie są nasze prawa, nie wiemy, jakie są nasze obowiązki, nie wiemy, co nam się należy. To nam można powiedzieć wszystko. I musimy pamiętać o tym, że sytuacje takie są wykorzystywane. Oczywiście większość lekarzy pracuje w dobrej wierze i absolutnie tutaj nikt nie chce nas oszukać, okłamać czy wprowadzić w błąd. Ale musimy też pamiętać o tym, że wszyscy ci ludzie po prostu wykonują swoją pracę i chcą zarabiać pieniądze. I czasem przez to, że my nie znamy pewnych przepisów, że nie wiemy, że właśnie coś powinno być zrealizowane dla nas w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, że wcale prywatnie to nie znaczy lepiej, um, to generuje koszty, na które sami się narażamy i ta edukacja zdrowotna i wyedukowanie zdrowotne społeczeństwa, ono powinno nie tylko mm, dotyczyć dzieci, młodzieży, ale powinno dotyczyć nas wszystkich. I to nie chodzi o to teraz, żebyśmy się uczyli e, jakby każdej kości w naszym organizmie, gdzie się znajduje, tylko żebyśmy mieli taką elementarną wiedzę na temat systemu, jak co działa, e, Ech, w jaki sposób są wypłacane... mechanizmy po prostu, do, do, do tak, kogo, w bo... jakiej sprawie można się zgłosić i tak, jakie prawa nam przysługują. Dokładnie tak. bo to tak samo jak właśnie byśmy rozmawiali, dzisiaj mamy, mieliśmy dzisiaj e, w dużej mierze rozmawiać o proteście szpitali powiatowych. I ja zastanawiałam się, jak wytłumaczyć naszym słuchaczom, na czym te problemy polegają, i tak bez takiej elementarnej wiedzy o systemie, o tym, w jaki sposób finansowane są w Polsce szpitale, z czyich pieniędzy to idzie, jak to wygląda, jakie to są środki i jak to jest wszystko projektowane, na jakim etapie i, i potem, jak na przykład, e, od czego zależą wynagrodzenia danych osób w szpitalu. To jest trudne do wytłumaczenia w chwilę, tak? w minutę, dwie, trzy. Ten system po prostu trzeba znać i wtedy łatwiej nam zrozumieć też, dlaczego on nie funkcjonuje w naszym kraju dobrze. Bo takie wypowiadanie się, że w polskich szpitalach jest źle i że wszystko się sypie i że za chwilę pacjentów nie będzie gdzie leczyć. To nikąd nie to jest, prowadzi. Ale to jest też takie bardzo duże uproszczenie, które pojawia się w mediach. I ja uważam, że to jest y, trochę Trochę nie fair wobec y, widzów, słuchaczy, że nikt nie próbuje nam wytłumaczyć tak naprawdę o co w tym systemie chodzi i dlaczego jest tak jak jest, bo naprawdę wiele, wiele rzeczy możemy ulepszyć my sami, żeby tych pieniędzy było więcej. Po prostu być bardziej rozważni, jeżeli chodzi o, o wydatki. No to jest jakiś punkt wyjścia. Zacznijmy od siebie, chociaż równocześnie... I od profilaktyki. Uh -huh. Od profilaktyki. O tym, co mówiłam. Bo zbyt mało pieniędzy w Polsce wydajemy na profilaktykę, za dużo się leczymy, e, a my możemy naprawdę wielu chorobom zapobiegać my sami w naszych domach i wtedy nie będziemy musieli chodzić do wszystkich kardiologów, diabetologów i wydawać tyle pieniędzy na te leki z systemu także. A jeśli chodzi o um, aukcję, o stream charytatywny, w tym momencie kwota to już 198 milionów 610 tysięcy złotych. Czyli co? łatwo Łatwogang na ministra zdrowia? Um, może polityki społecznej. No e, albo entuzjazmu zastęp... społecznego. Tak, albo w zastępstwie za y, kiedyś Jurek Osiaka, bo mam nadzieję, że Jurek jeszcze trochę dla nas pogra. Monika Rachtan, dziennikarka medyczna, autorka podcastu dziękuję. Po pierwsze Pacjent. Bardzo Pani dziękuję.